Mama. W sobotnie popołudnie słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Na zegarze prawie 10 minut po godzinie 14. Cykl Historia Żywa teraz przed nami. Poświęcony jest setnej rocznicy powrotu Polski na mapę Europy w 1918 roku. Odwołujemy się w nim do czasów minionych, przypominając wydarzenia, które budowały niepodległości suwerenność Polski lub prowadziły do jej utraty. A dzisiaj kolejne spotkanie z przeszłością. Dla jednych wybitny polityk, dla innych nacjonalista kojarzony z antysemityzmem. Autor zakazanych w PRL-u opublikowanych w 1903 roku myśli nowoczesnego Polaka, gdzie pisał Naród to żywy organizm społeczny, mający swą na podstawie rasowej i historycznej rozwiniętą odrębność duchową, swą kulturę, swe potrzeby i interesy. Dziś o Romanie Dmowskim i założonej przez niego 1 kwietnia 1893 roku Lidze Narodowej z deklaracji programowej Ligi Nasz Patriotyzm. Każdy czyn polityczny Polaka, bez względu na to gdzie jest dokonywany i przeciw komu skierowany, musi mieć na widoku interesy całego narodu. Tajna Liga Narodowa była pierwszym krokiem w budowie polskiego ruchu narodowego. Miała być obecna we wszystkich zaborach, docierać do wszystkich warstw społecznych. Stawiała sobie za cel ujednolicenie polityki polskiej wobec zaborców, wychowanie polityczne narodu, organizowanie form oporu w postaci manifestacji, walkę z wszelkimi formami współpracy z zaborcą, ale przeciwstawiała się działaniom zbrojnym podejmowanym przez lewicę. Poparła strajk szkolny 1905 roku. Po wybuchu I wojny światowej jej członkowie powołali Komitet Narodowy Polski w Paryżu, uznany przez mocarstwa zachodnie za jedyną reprezentację Polski. A sam Dmowski, uczestnik konferencji pokojowej w Wersalu, przyczynił się do utworzenia we Francji Armii Polskiej, będącej zalążkiem przyszłych sił zbrojnych II Rzeczpospolitej. Liga została rozwiązana w 1928 roku. Nowe koncepcje narodu. Liga Narodowa i Roman Dmowski. O jakiej Polsce marzył? Historia Żywa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 Ligi Polskiej. Czy to tam właśnie szukać źródeł nowych koncepcji narodu, tego co zrobił Roman Dmowski? Sądzę, że warto zacząć od początku, czyli od urodzenia Romana Dmowskiego, a przypada ono na moment i miejsce szczególne, bo urodził się Roman Dmowski 9 sierpnia 1864 roku na Pradze. Na warszawskiej Pradze. Na warszawskiej Pradze, tak. Zaledwie cztery dni po dokonanej w Cytadeli Warszawskiej egzekucji na Romualdzie Traugucie i czterech jego towarzyszach, współprzywódcach powstania styczniowego, a więc to urodzenie i dorastanie w cieniu tragedii narodowej w cieniu pytania, co dalej, by Polska znowu była, skoro powstanie nie przyniosło tego zwycięstwa, ale przyniosło bardzo dotkliwe prześladowania. To powstanie, jego klęska jest bardzo ważną częścią kontekstu duchowego, by tak rzec, w którym tworzy się przyszła myśl narodowej demokracji. W tym samym czasie właśnie pojawia się już w prasie galicyjskiej taki artykuł, który wzywa do tego, ażeby podnosić energię cywilizacyjną narodu polskiego, by ten mógł zmagać się z innymi narodami o miejsce pod słońcem, by Polacy nie stali się takimi z rezerwatu Indianami nowoczesnej Europy. To jest właśnie hasło, to jest wizja, która będzie przyświecać narodzinom narodowej demokracji. Narodowa demokracja będzie jedną z pierwszych, jeśli nie pierwszą, dużą formacją polityczną, która odpowie na załamanie związane z latami prześladowań po powstaniu styczniowym. Owszem, przed narodowymi demokratami byli jeszcze socjaliści, ale ci socjaliści, którzy wybiorą drogę, można tak powiedzieć, kosmopolityczną czy internacjonalistyczną, socjaliści, którzy odetną się od hasła niepodległości. A więc w tym sensie narodowa demokracja jest pierwszą w istocie formułą polityczną, która po klęsce powstania styczniowego, dwadzieścia kilka lat, właściwie ćwierć wieku po klęsce powstania styczniowego, przywróci nadzieję i da pewien program tej nadziei. Nadziei na to, że Polska jednak będzie. Ale właściwie jak to się stało, że na tej drodze nie inni, tylko w tym momencie dwadzieścia kilka lat po powstaniu styczniowym narodowa demokracja wyrosła na, można powiedzieć, ideowego lidera, porwała rzeszę także młodych Polaków i to dzięki Związkowi Młodzieży Polskiej, organizacji zwanej w skrócie Z. Otóż narodowa demokracja bezpośrednio była odpowiedzią na pozytywizm warszawski. Wyrasta z niego to hasło pracy organicznej, pracy cywilizacyjnej, na pewno jest bliskie późniejszym narodowym demokratom. Ale kiedy w 1886 roku zaczyna ukazywać się w Warszawie pismo pod tytułem Głos, Tygodnik Społeczno-Literacki, rolę pierwszego pióra będzie odgrywał Jan Ludwik Popławski, 10 lat starszy od Romana Dmowskiego, znakomity publicysta, Wcześniejszy działacz konspiracji patriotycznej zesłany za to w głąb Rosji. Po powrocie do Warszawy piórem zaczyna tworzyć Jan Ludwik Popławski odpowiedź na dominujące wtedy nastroje pozytywistyczne. Krytykuje pozytywistów za zatracenie poczucia narodowego patriotyzmu i tendencje ugodowe w artykule obniżenie ideałów stawia na pierwszym planie Popławski nadrzędność interesów ludu, który zachował swoją narodowość mocniej i pełniej, aniżeli warstwa inteligentna. To cytat. A więc trzeba dotrzeć do ludu, czyli do chłopów i do rodzącej się warstwy robotniczej, by przez umasowienie polityki, poprzez wyjście z salonów stworzyć podstawy silniejsze, mocniejsze do odrodzenia narodu polskiego niż te tylko, które daje obecność w pewnych elitarnych punktach. Obok Popławskiego jest starszy o 6 lat od Dmowskiego Zygmunt Balicki. Balicki jest pierwszym, który zakłada organizację podziemną, konspiracyjną Związek Młodzieży Polskiej Z w listopadzie 1886 roku. Jest pierwszą niepodległościową organizacją polityczną w Królestwie Polskim w zaborze rosyjskim po powstaniu styczniowym. Pociągnie niepodległościowym programem setki najwybitniejszych przedstawicieli młodszego pokolenia, a raczej Kolejnych grup tego młodszego pokolenia wystarczy powiedzieć, że przez Z przejdą takie postaci jak Roman Dmowski, Władysław Raczkiewicz, późniejszy prezydent Rzeczpospolitej, Eugeniusz Kwiatkowski, wicepremier twórca Gdyni i Copu, Stanisław Wojciechowski, drugi prezydent Rzeczpospolitej. Tadeusz Pełczyński, Stanisław Mackiewicz. Z łączy się w czasie z powstaniem wspomnianej przez panią redaktor organizacji założonej na wychodźstwie Ligi Polskiej. Na zamku Hilfikon w Szwajcarii, który kupił polski emigrant, który zrobił znakomite interesy na plantacjach tytoniu na Sumatrze. Michalski. Michalski. Mm -hmm. tak. Odbyło się zebranie założycielskie, w którym główną rolę odgrywał Teodor Tomasz Jesz, starszego pokolenia bardzo zasłużony działacz patriotyczny, uczestnik jeszcze Legionu Polskiego walczącego na Węgrzech w czasie Wiosny Ludów, aktywny także w czasie Powstania Styczniowego. Teraz Teodor Tomasz-Jesz zdecydował się zrealizować swoje marzenie, wznowić przygotowania do czynu zbrojnego. Opublikował pod pseudonimem Tomasz-Teodor-Jesz, jego prawdziwe nazwisko to było oczywiście Zygmunt Miłkowski opublikował broszurę pod tytułem Rzeczy Obronie Czynnej i Skarbie Narodowym. A więc trzeba przystąpić do obrony czynnej, czyli do przygotowania powstania, bo nikt nam nie pomoże, jeżeli sami sobie nie pomożemy. Ale żeby skutecznie powstać, musimy mieć pieniądze, musimy być zorganizowani. I to hasło w postaci skarbu narodowego zostaje przez Miłkowskiego rzucone otwarcie w 1887 roku, a w sposób tajny ma pokierować tą działalnością właśnie zawiązana w Szwajcarii w tym samym 1887 roku Liga Polska, która przeniesie się do kraju następnie, inicjując działania szerszych instytucji, takich właśnie jak Z, który uzna zwierzchność Ligi Polskiej w w następnych latach. To jest początek tej formacji, którą znamy później pod nazwą Stronnictwa Narodowego, Narodowej Demokracji, a którego etapem pośrednim między Ligą Polską a Narodową Demokracją będzie właśnie Liga Narodowa. W 1889 roku Dmowski został członkiem zet i rozpoczął rok później współpracę z tygodnikiem Głos. Brał czynny udział w obchodach setnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W Warszawie była wielka patriotyczna manifestacja i to chyba była pierwsza taka manifestacja od czasów powstania styczniowego. Mowski ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim i dzięki za pomocę kasy imienia Mianowskiego kontynuował je w Paryżu, wracając z Paryża, zatrzymał się w Szwajcarii, gdzie poznał wspomnianego już przez pana profesora Zygmunta Balickiego i no właśnie, czy zaczął mieszać się w Lidze Polskiej? Coś mu się tam nie podobało? Dmowski rzeczywiście wykazał się bardzo szybko zdolnościami przywódczymi i organizacyjnymi. Ale tak jak pani wspomniała, zaczynał przecież od roli zwykłego studenta. Wydział Matematyczno-Fizyczny ukończył w sekcji przyrodniczej Roman Dmowski. Tak, napisał doktorat na temat wymoczków. Dmowski znalazł się na Uniwersytecie Warszawskim w wirze jednak istniejącego życia politycznego na tym Uniwersytecie. Bo pierwsze manifestacje polityczne na Uniwersytecie miały miejsce wcześniej jeszcze. W 1883 roku Dmowski kilka lat później dopiero wstępuje na uniwersytet, kiedy dojdzie do zamieszek na uczelni po spoliczkowaniu znienawidzonego kuratora warszawskiego okręgu Apuchtina przez jednego ze studentów. Niemniej, tak jak pani powiedziała, pierwsza publiczna manifestacja, która wyjdzie na ulicę, oczywiście bez pozwolenia władz, zorganizowana w Warszawie od czasu powstania styczniowego, to była manifestacja, 3 maja 1891 roku przygotowana przez kółka konspiracyjne Zetu. Wśród nich będzie Roman Dmowski i będzie Stanisław Wojciechowski, dwóch wybitnych polityków okresu II Rzeczpospolitej. Wzywali wspólnie wtedy do zerwania z tym, co nazywali mentalnością ślimaków. To była aluzja oczywiście do powieści Bolesława Prusa i do sławionej w tej powieści postawy takiego biernego poru, z. Manifestacja 3 maja 1891 roku wzywała do oporu czynnego, do wyjścia z tej skorupy pozytywizmu, do wzięcia w ręce sztandaru walki o polską niepodległość. Dmowski mógł jeszcze bezpośrednio po tej manifestacji wyjechać do Paryża, ale kiedy wrócił z owego pobytu do Warszawy został natychmiast aresztowany, osadzony w Cytadeli, gdzie spędził pięć miesięcy. I następnie będzie skazany na zesłanie, choć niedaleko do dzisiejszej Łotwy, do Mitawy, skąd niedługo będzie mógł po prostu uciec i osiąść w Galicji. Właśnie, między Paryżem a powrotem do Polski, aresztowaniem, osadzeniem w Cytadeli, zatrzymał się w Szwajcarii, gdzie poznał Zygmunta Balickiego i przekonywał Zygmunta Balickiego do zmian w lidze polskiej. Dlaczego? Razem z Janem Ludwikiem Popławskim i Zygmuntem Balickim przeprowadził rzeczywiście Dmowski skutecznie taki, można powiedzieć, wewnętrzny zamach stanu w strukturach Ligi, którego założenia przedstawił w swojej broszurze programowej Nasz Patriotyzm, podstawy programu współczesnej polityki narodowej. Wzywał w tej broszurze do tego, by wymusić aktywną postawą ustępstwa ze strony władzy rosyjskiej. Do cofnięcia się z drogi antypolskich ustaw, antypolskich represji. Ten program... Przejścia do czynnego oporu wobec Rosji stanie się bezpośrednią przesłanką do sukcesu Ligi Narodowej ogłoszonej w kwietniu 1893 roku. Zwłaszcza, że w następnym roku przypadała ważna, mobilizująca duże grupy społeczne rocznica, setna rocznica Powstania Kościuszkowskiego. Wspominano insurekcję kościuszkowską jako tę pierwszą w historii nowożytnej Polski okazję, w której masy wystąpiły na scenę polityczną, scenę walki o niepodległość Polski. Kościuszko w swojej chłopskiej sukmanie, a przede wszystkim Szewcki Liński i jego rola w porwaniu miejskiego plebsu w Warszawie do walki o polskość została wykorzystana przez Ligę Narodową do zorganizowania wielkiej manifestacji 17 kwietnia 1894 roku, manifestacji nazywanej Kilińszczyzną. Manifestacja zgromadziła I... kilka tysięcy osób, jeżeli wierzyć danym, które zostały zawarte w annałach historycznych. Myślę, że można wierzyć, dlatego że zrobiła bardzo duże wrażenie nie tylko na mieszkańcach Warszawy, no bo przeszła pod nosem siedziby generał gubernatora warszawskiego, a więc Zamku Królewskiego w Warszawie. Represje, które spadły, były dotkliwe, bo zamknięty został głos. Pismo, które odegrało tak ważną rolę w propagowaniu idei torujących drogę narodowej demokracji. Ale skoro zabrakło głosu, skoro Dmowski mógł w tym czasie, bo jego w 1894 nie było w Warszawie, był na zesłaniu w Mitawie. Skoro Dmowski zbiegł z tego zesłania i osiedlił się w Galicji, w Lwowie, mógł zastąpić głos w następnym roku przez najważniejsze pismo wydawane przez Narodową Demokrację w następnych latach, a mianowicie Przegląd Wszechpolski. Został e... jego redaktorem naczelnym. Tak, choć przegląd ukazywał się od stycznia 1895 roku, to dopiero od połowy lipca tegoż roku Dmowski przejmuje kontrolę nad nim i nadaje mu, można powiedzieć, charakter trybuny swoich poglądów i poglądów Jana Ludwika Popławskiego i Zygmunta Balickiego. Wybija się już nie tylko wezwanie do czynu, do aktywności, ale także krytyka, jak to określił Dmowski, braku zmysłu politycznego, naiwności braku realizmu, który zarzuca elitom społecznym Polski. I to hasło, swoiście rozumianego realizmu, zaczyna wybijać się stopniowo na plan pierwszy w owej publicystyce. Nie wiem, kto to powiedział, że gdzie kończy się pesymizm, zaczyna się realizm, ale jak Dmowski rozumiał realizm? Na czym ten realizm miał polegać? Tu dochodzimy do dwoistego spojrzenia na Dmowskiego. Z jednej strony mamy powody by z najwyższym szacunkiem odnosić się do jego dorobku politycznego, bez którego sukces Polski niepodległej nie byłby możliwy, ten sukces zwłaszcza dyplomatyczny. Ale z drugiej strony przecież wspominamy go jak najsłuszniej, jako bardzo ważnego ideologa walki politycznej, w której wskazany jako wróg, jest Żyd, jest społeczność żydowska w Polsce. Niewątpliwie Dmowski zasługuje także na miano polityka, dla którego antysemityzm jest ważną częścią działania politycznego. Otóż właśnie owo spojrzenie na świat społeczny, świat polityczny jako arenę walki, bezwzględnej walki o przetrwanie. Spojrzenie, które wynosi Dmowski ze swoich czasów. To jest czas, kiedy doktryna Darwina przyjęta wcześniej w naukach przyrodniczych, przeniesiona jest na stosunki społeczne. Ludzie walczą ze sobą o przetrwanie tak samo jak zwierzęta. A zatem, jeżeli chcemy przetrwać jako Polacy, musimy wziąć udział w tej walce twardo i bezwzględnie, tak jak inni z nami walczą. A naród musi być monolitem. Ci, którzy nie chcą się asymilować, są tylko przeszkodą w realizacji tego celu. Tak, takie spojrzenie rzeczywiście stopniowo zaczyna się klarować w myśli Dmowskiego, Popławskiego i Balickiego. Przy czym nie należy traktować tego wyłącznie w kategoriach ideologicznych, jako obiektu no, dzisiejszego naszego moralnego oburzenia. W istocie koncepcja narodu, jaką rozwijał wtedy Dmowski i jego koledzy z przeglądu wszechpolskiego, była niezwykle nowoczesną i bardzo wnikliwie analizującą przemiany nowoczesnego narodu, na przełomie XIX i XX wieku Dmowski nie był złym analitykiem. Wyciągał tylko radykalne konsekwencje ze swojej wizji, ze swojej analizy procesu, które tworzą nowoczesne narody i stawiają je nawzajem między sobą na kolizyjnych ścieżkach. To właśnie prowadziło go do przekonania, że by Polska się zmodernizowała, by Polska mogła stanąć na własnych nogach, potrzebuje silnej klasy średniej i tutaj rywalem, a w każdym razie problemem społecznym jest zajęcie tego miejsca klasy średniej przez społeczność żydowską w dużym stopniu. To jest problem, który znajdzie swoje apogeum w roku 1912, przeskakując jakby pewne etapy, ale żeby skończyć ten jeden wątek, kiedy w wyborach do Parlamentu Rosyjskiego, do Dumy Rosyjskiej w Warszawie, Dmowski przegra rywalizację z kandydatem socjalistycznym, a właściwie komunistycznym, niejakim Jagiełu, a to dlatego, że społeczność żydowska w Warszawie dysponowała większością głosów. Jakkolwiek paradoksalnie to może zabrzmieć, system wyborczy był taki, że uprzywilejowywał ludzi bogatszych. To dla Dmowskiego było powodem do... Krzyku, można powiedzieć, protestu. Jak to? W stolicy Polski większość głosów mają innoplemieńcy, takich określał, to musimy się zmobilizować do walki o to, ażeby znów odnaleźć się w roli gospodarzy tego kraju. To jest pojęcie bardzo często wtedy używane w publicystyce narodowej demokracji. Gospodarze versus goście. Polacy jako gospodarze, inne etnosy, inne narody, A przede wszystkim Żydzi jako goście, jako ci, którzy przybyli z zewnątrz, a w związku z tym nie powinni mieć tych samych praw co gospodarze. Myśl Dmowskiego doprowadza wtedy do ogłoszenia bojkotu ekonomicznego Żydów właśnie w 1912 roku w rezultacie owej porażki wyborczej, jaką zawdzięczał decyzji społeczności żydowskiej, by poprzeć raczej kandydata komunistycznego niż Romana Dmowskiego w Warszawie. O nowych koncepcjach narodu, Lidze Narodowej i Romanie Dmowskim mówi profesor Andrzej Nowak. Historia żywa. Roman Dmowski był politykiem bardzo aktywnym poza polskimi ziemiami, bo przecież w latach 1898-1900 trzykrotnie odwiedził Francję i Anglię, odbył podróż do Brazylii, no a po wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej chciał uniemożliwić realizację planów PPS-u. PPS chciał wywołać w Królestwie Polskim powstanie z pomocą m.in. armii i rządu japońskiego. Wybrał się do Tokio w przed przed. Józefem Piłsudskim. Tam też spotkał się z przyszłym marszałkiem i powiedział, że nie będzie oczerniał PPS-u, ale na pewno będzie przeszkadzał. Była to zatem totalna polityka, myślenie bardzo szerokie o przyszłej Polsce. Tak, no to trzeba podkreślić. Bardzo cieszę się, że pani zwróciła na to uwagę, że Dmowski miał w istocie niezwykle szerokie horyzonty, choć swoiście interpretował rzeczywistość w tych horyzontach ujętą szersze niż którykolwiek z innych polityków jego pokolenia w Polsce. Odwiedził bardzo duży kawał świata, mówił i czytał w siedmiu językach, niezależnie od tego, czy się popiera Dmowskiego, czy się go lubi, czy się go nienawidzi, trzeba mu przyznać. Pożerał, jeżeli można tak powiedzieć, literaturę polityczną dotyczącą aktualnych trendów społecznych, ekonomicznych, współczesnego świata. Otóż Dmowski swoje kredo polityczne sformułował jeszcze przed wspomnianą przez panią wizytą w Tokio w 1904 roku, sformułował w Myślach Nowoczesnego Polaka, to na pewno jedna z ważniejszych książek początku XX wieku wydanych w Polsce, w 1903 Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka. A więc jest to program utożsamienia całkowitego jednostki z narodem, ale utożsamienia, które wymaga ciągłej pracy cywilizacyjnej nad sobą. Jeżeli chcę służyć narodowi, muszę być coraz bardziej sprawny, coraz bardziej nowoczesny. I tam właśnie sformułowana jest twardo ta zasada rywalizacji z innymi etnosami, wspólnotami etnicznymi, z którymi Polska dzieli terytorium, a z których chciałaby uczynić albo część narodu polskiego, albo też wypchnąć je poza to terytorium. Taka brutalna alternatywa jest przez Mowskiego postawiona. Ukraińców w dużej mierze można polonizować, Białorusinów także. Jeżeli polska grupa etniczna znajduje się w zdecydowanej mniejszości na terytorium zasiedlonym przez Ukraińców czy Białorusinów, to należy z tych terenów zrezygnować na rzecz Rosji. Natomiast Żydzi poprzez walkę ekonomiczną powinni być zmuszeni do stopniowej emigracji z Polski. Ale to był program wewnętrzny, był jeszcze program zewnętrzny. O ile wcześniej Dmowski, Liga Narodowa, występowała bardzo wyraźnie pod hasłami antyrosyjskimi. Rosja była głównym przeciwnikiem, tak jak dla Piłsudskiego. To na progu XX wieku dostrzega Dmowski coraz wyraźniej siłę ataku cywilizacyjnego, ekonomicznego na polskość, jaki prowadzi II Rzesza Niemiecka. Przypomnijmy, to jest czas wrześni strajku szkolnego. W tych warunkach właśnie dojrzewa myśl, że to Niemcy są głównym zagrożeniem dla Polski, a Rosję Dmowski zaczyna uznawać za słabszego przeciwnika, słabszego przede wszystkim cywilizacyjnie i kulturowo. Dmowski wierzy, że przed Rosją się obronimy kulturowo, ekonomicznie w ramach Imperium Rosyjskiego. Przemysł Polski rozkwita przecież. Dmowski wybiera Rosję. To napisał w wydanej w 1908 roku książce Niemcy, Rosja i kwestia Polska. Ale to właśnie taki prorosyjski kurs Dmowskiego doprowadza do rozłamu w jego lidze narodowej. Tak, te rozłamy będą, Fronda, bardzo, dotkliwe, secesja, uh -huh. będą bardzo dotkliwe dla programu politycznego Dmowskiego bezpośrednio po rewolucji 1905-1907 roku. W rezultacie stanowiska, jakie wobec tej rewolucji Dmowski zajmuje. ugodowe wobec władz rosyjskich stanowisko, które opiera się na założeniu, że Dmowski będzie występował w roli rzecznika stabilizacji ziem polskich pod zaborem rosyjskim, hamującego postępy rewolucji społecznej i rewolucji politycznej, przeciwdziałającemu radykalizacji takich właśnie przedsięwzięć, jakie realizował Piłsudski, jakie z drugiej strony realizowali socjaliści, internacjonaliści z rewolucjonistami rosyjskimi o obalenie caratu. Mowski mówił, to są nasi przeciwnicy, to są nasi wrogowie, będziemy ich zwalczać, ale w zamian Carat musi wybrać nas za partnerów tej nowej ugody, nowej stabilizacji, której będziemy uzyskiwać kolejne ustępstwa od Caratu, a w przyszłości miała przyjść bardzo ważna zmiana, a mianowicie wojna Rosji z państwami centralnymi, czyli Niemcami i Austro-Węgrami. Wojna, w wyniku której Rosja zajmie wszystkie ziemie polskie. I wtedy, liczył Dmowski, siła gospodarcza, cywilizacyjna, siła kultury politycznej narodu polskiego, nad którą chciał pracować cały czas, będzie tak duża, że Rosja będzie musiała prędzej czy później pogodzić się z oderwaniem tych już zjednoczonych ziem polskich, usamodzielnieniem. Taki był program Mowskiego, książce, która szybko została przetłumaczona na kilka języków, w tym na rosyjski i zrobiła ogromne wrażenie, nie tylko w Polsce, ale w opinii międzynarodowej, że oto jest poważny polityk polski, który uważa, że należy porozumieć się z Rosją i należy wystąpić przeciwko Niemcom. Ale dokonał Dmowski bardzo szybkiego zwrotu, bo kiedy Niemcy w czasie I wojny zajęli Warszawę, wyjechał z królestwa, pojechał na zachód, porzucił swoje prorosyjskie miłości. Dmowski nigdy nie był politykiem prorosyjskim, tak samo jak Piłsudski nie był zwolennikiem orientacji proniemieckiej, tylko antyrosyjskiej. Tak należy rozumieć spór orientacji w polskiej myśli niepodległościowej przed I wojną światową. Jedna orientacja była antyrosyjska, tradycyjnie, i ją reprezentował Piłsudski. Druga orientacja, nowa, zorganizowana przez Dmowskiego, była orientacją antyniemiecką. Rosję traktowała, jeszcze raz to powtórzmy, nie jako wymarzonego partnera, ale jako mniejsze zło, które należy wybrać, żeby zmierzać do dobra, jakim jest ostatecznie niepodległość Polski. I to właśnie nastawienie sprawiało, że nie była zamknięta droga do porozumienia między światłymi rzecznikami obu orientacji. I to właśnie tłumaczy także fenomen spokojnej, długiej, kulturalnej rozmowy. Romana Dmowskiego z Józefem Piłsudskim, która miała miejsce w Tokio latem 1904 roku, kiedy obaj panowie przez wiele godzin tłumaczyli sobie wzajemnie swoje racje, rozstali się z wzajemnym szacunkiem, pozostając oczywiście każdy przy swoim zdaniu. Obaj chcieli dotrzeć do tego celu, który był wspólny, niepodległość, ale różnili się zasadniczo tym, jak dojść do owego celu i dlatego Dmowski przeszkodził Piłsudskiemu w zorganizowaniu wielkiej dywersji powstańczej na rzecz Japonii. W Polsce w 1905 roku przeszkodził, bo uważał, że wtedy Rosja zbliży się do Niemiec i tu Dmowski miał rację. Gdyby rzeczywiście wybuchło wielkie powstanie narodowe w Polsce wspierane przez Japonię, niewątpliwie Rosja, Mikołaj II zawarłby porozumienie z Wilhelmem, z Rzeszą Niemiecką i możliwości odbudowy niepodległości polskiej w sytuacji jedności zaborców zostałyby zredukowane do zera. Dmowski naprawdę stawiał na to, że wojna będzie nieunikniona, żeby ta wojna była nieunikniona między Rosją a Niemcami, potrzebne jest, by Rosja zapomniała na chwilę przynajmniej o tym, że problem Polski jest dla niej szczególnie ważny. I Dmowski rzeczywiście swoją polityką ugodową zmniejszył te lęki, te obawy polityki rosyjskiej, a w związku z tym zmniejszył pokusę polityków rosyjskich do zawarcia raz jeszcze zgody z Niemcami i przezwyciężenia wszelkich różnic między Berlinem a Petersburgiem, Różnic, które były podstawą nadziei Polaków, bo tylko przez konflikt rosyjsko-niemiecki Polska Niepodległość mogła uzyskać szczelinę, w którą mogła wcisnąć się i rozsadzić tę swoistą betonową konstrukcję, którą zalana została polska państwowość przez sojusz niemieckiego i rosyjskiego mocarstwa. Wróćmy do roku 1914, do wybuchu I wojny światowej, kiedy Niemcy zajmują Warszawę, Dmowski opuszcza Królestwo Polskie, udaje się na zachód. I to jest chyba bardzo dobra decyzja, patrząc na późniejszy bieg wydarzeń i jego rolę w powstaniu Komitetu Narodowego Polskiego w Lozannie. Czy później aktywność razem z Paderewskim mówi się o dwóch fortepianach, na których grali obaj politycy, by sprawę polską postawić na kongresie wersalskim. Zresztą Dmowski spotkał się także z prezydentem Wilsonem wcześniej. Dmowski oczywiście nie mógłby odegrać żadnej roli w kontaktach z państwami zachodnimi w czasie I wojny światowej, gdyby wcześniej nie uzyskał statusu uznawanego legalnego polityka w ramach Imperium Rosyjskiego. To był jego najważniejszy, realny sukces polityki ugodowej z lat 1905-1914. Dmowski zapłacił za ten sukces dużą cenę, o której pani redaktor wspominała, rozłamy we własnej partii, ale Dmowski uzyskiwał coś w zamian, a mianowicie jako przewodniczący koła polskiego w dumie drugiej i trzeciej kadencji, a więc człowiek widoczny na forum parlamentu Imperium Rosyjskiego jako rozmówca czołowych polityków rosyjskich, staje się politykiem rozpoznawalnym w skali już nie polskiej tylko, ale międzynarodowej. To jest poważny polityk polski, który jest uznawany przez Rosjan. To jest punkt widzenia ważny dla mocarstw zachodnich, które są sojusznikami Rosji w pierwszej wojnie światowej. W Dmowskim uznają polityka, którego Rosja trawi. I dzięki temu Dmowski w momencie, kiedy wybucha upragniona przez niego wojna, wojna, w której Rosja staje przeciwko Niemcom i Austro-Węgrom w sojuszu z państwami zachodnimi, z Wielką Brytanią i Francją, Dmowski może przez Rosję, bo Dmowski rzecz jasna no nie wyjeżdża od razu na zachód, tylko najpierw ewakuuje się do Rosji i tam przez pewien czas próbuje jeszcze zabiegać o postawienie sprawy polskiej przez Carat, zjednoczenie wszystkich ziem polskich i nadanie im jak najszerszej autonomii. W pewnym sensie ten cel zostaje już ogłoszony w odezwie naczelnego wodza wojsk rosyjskich, wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza na samym początku wojny, ale nie idą za nim dalsze polityczne deklaracje i to Dmowski rozumie że więcej z Rosji, z polityków rosyjskich nie wyciśnie w Petersburgu, dlatego pora jechać na zachód. Wykorzystać tę zdobytą przez siebie pozycję polityka uznawanego na arenie międzynarodowej w gronie koalicji, w gronie ententy, połączonej teraz wspólną walką przeciwko Niemcom i Austro-Węgrom i zacząć kołatać do drzwi gabinetów w Paryżu, Londynie, a w końcu, tak jak pani przypomniała, także w Waszyngtonie, kiedy od 1917 roku do grona koalicji walczącej w I wojnie światowej przeciwko Niemcom i Austro-Węgrom dołączy prezydent Wilson, dołączą Stany Zjednoczone. Wtedy Dmowski będzie jedynym politykiem polskim, który ma przepustkę do tych gabinetów zwycięskich, a w każdym razie już wtedy wyraźnie przeważających mocarstw zachodnich i wykorzysta tę przepustkę dla dobra sprawy polskiej. Jego działalność w trakcie I wojny światowej na pewno przyczyniła się do tego, co działo się po 1918 roku i do wzmocnienia jego formacji. Czy to była konsekwencja tej postawy, tej pozycji Dymowskiego? Dymowski wiedział już u schyłku I wojny światowej, kiedy spotkał się m.in. z najważniejszymi politykami żydowskimi w Stanach Zjednoczonych że jego postać będzie spotykała się z ostrą kampanią krytyki, z wrogością mobilizowaną właśnie przez środowiska żydowskie. Dmoski próbował jakby wysądować w rozmowie z przywódcami społeczności żydowskiej w Stanach Zjednoczonych we wrześniu, w październiku 1918 roku, czy można przerwać ten konflikt. Myślę, że realnej szansy nie było, no bo Dmowski chciał doprowadzić przez kontynuację w jakiejś formie rywalizacji ekonomicznej, jeśli nie wprost bojkotu ekonomicznego, do osłabienia Żydów na ziemiach polskich, do skłonienia ich do stopniowej emigracji, zwłaszcza, że od 1917 roku ogłoszone zostało, budowanie domu dla ludności żydowskiej, jak to określała deklaracja Balfura, brytyjskiego ministra spraw zagranicznych, na terenie Palestyna. Więc tu konflikt był silny, niezmienny i Dmowski wyciągał z tego wnioski. Kiedy odegrał już swoją bardzo ważną i na pewno bardzo pozytywną dla Polski rolę na kongresie w Paryżu, zakończonym podpisaniem w Wersalu traktatu pokojowego z Niemcami 29 czerwca 1919 roku, kiedy uzyskał tyle, ile mógł uzyskać w tych twardych negocjacjach, w których imponował rzeczywiście znajomością rzeczy, argumentami o charakterze gospodarczym i etnograficznym. Napotykał niestety na opór, zwłaszcza ze strony Wielkiej Brytanii stąd taki, a nie inny kształt terytorialny zachodniej granicy Polski. Kiedy Dmowski już zakończył swoją rolę Paryżu nie wraca do Polski, jest wyczerpany fizycznie no, i wyjeżdża się leczyć, odpocząć po prostu do Afryki Północnej, rezygnując faktycznie z walki o pierwsze stanowiska polityczne w Rzeczpospolitej. Ale powodem nie jest tylko zmęczenie. Powodem jest także przekonanie, że właśnie jego postać będzie traktowana jako kontrowersyjna, jak to się dzisiaj mówi i że będzie w związku z tym mogła nawet szkodzić Polsce Pisze o tym wprost Dmowski w liście do Stanisława Grabskiego, najwybitniejszego polityka narodowej demokracji w kraju, kiedy pisze, że on nie będzie się ubiegał o żadne najważniejsze stanowiska. On chce zachować inną rolę dla siebie. I temu postanowieniu rzeczywiście Dmowski w zasadzie pozostanie wierny. A mianowicie nie miała to być rola polityka gabinetowego, ministra, premiera. To miała być rola wychowawcy narodu drugiej Rzeczpospolitej, Rozwinąć istniejącą już najsilniejszą przecież w Polsce partię Stronnictwo Demokratyczne, Związek Ludowo-Narodowy, bo taką nową formę przyjmie Partia Narodowo-Demokratyczna w II RP i wygra przecież pierwsze wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1919 roku. Dmowski chciał stopniowo tę parlamentarną reprezentację przekształcać w masowy ruch, który będzie wychowywał społeczeństwo, młode pokolenie w duchu ideałów myśli nowoczesnego Polaka. W duchu przygotowania do owej twardej walki o miejsce wśród najsilniejszych narodów Europy w rywalizacji z tymi narodami, które wcześniej Polskę zniewalały i w walce z tymi narodami, które na terenie II rzeczypospolitej chciały tworzyć przyczółek własnej w przyszłości niepodległości, własnych interesów. Ale mimo to, jak wyobrażał sobie swoje życie, to w latach 1919-1922 Dmowski był posłem na Sejm, wybrano go zaocznie podczas pobytu na konferencji w Paryżu, a także był ministrem spraw zagranicznych, to już później, krótko, bo krótko, Dwa miesiące w rządzie Wincentego Witosa od października do grudnia 23 roku, czyli nie uchronił się przed działalnością publiczną. Przyznajmy, że rola posła, szeregowego posła, odkreślmy, dla Romana Dmowskiego, który bezdyskusyjnie był największym autorytetem dla całego Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, nie była dużą rolą i zresztą w tej roli posła Dmowski praktycznie rzecz biorąc w ogóle nie wystąpił. Owszem wystąpił w Radzie Obrony Państwa powołanej w krytycznym dla Polski momencie latem 1920 roku jako reprezentant właśnie swojej formacji politycznej, ale zrezygnuje tam manifestacyjnie w dowód braku zaufania do Piłsudskiego w tym krytycznym momencie na progu sierpnia 1920 roku. A więc i tutaj ta rola polityczna okaże się bardzo krótkotrwała i bez większego znaczenia. Podobnie było z funkcją ministra spraw zagranicznych w rządzie Witosa, a to dlatego, że Dmowski zgodził się wyłącznie wejść do tego rządu, nie po to, żeby zrealizować swoje ambicje bycia ministrem spraw zagranicznych, ale dlatego, iż uznawał, że w tym momencie jego autorytet jako przywódcy całej narodowej demokracji może się przydać Witosowi w obronie jego rządu, i całej koalicji tzw. Tak Hieno-Piasta, czyli Stronnictwa Narodowej Demokracji i PSL-Piast przed atakiem ze strony lewicy. Rzeczywiście był to czas, mówię, od 1923 roku, kiedy Lewica, prowadzona przede wszystkim przez PPS, na ulicach będzie rozstrzygała konfrontację z legalnym rządem. Tego rodzaju rozumienie obowiązków wydaje mi się czymś dobrym, czymś wartym wciąż naśladowania z myśli Dmowskiego. Pozostaje oczywiście bardzo dyskusyjna, nazywając rzecz delikatnie, sprawa jego wizji stosunków między poszczególnymi wspólnotami politycznymi. Czy rzeczywiście jest tak? Że jesteśmy skazani na wieczną walkę? Czy rzeczywiście jest tak, że jesteśmy jakby w zoo, w którym pootwierano klatki zwierzęta, które będą się nawzajem pożerać? Czy rzeczywiście jedynym sposobem widzenia stosunków politycznych jest wojna wszystkich ze wszystkimi? Tego rodzaju wizja polityczna zakorzeniona w darwinizmie społecznym, dominującym w drugiej połowie XIX wieku, niewątpliwie jest wizją niepokojącą, wizją, która może i powinna budzić opór, ale wizją, z którą trzeba się skonfrontować, a nie omijać jej jako... Wizji nieaktualnej, czy po prostu śmiesznie anachronicznej. Tego rodzaju pokusa, tendencja do tego, by tak właśnie widzieć stosunki polityczne, niestety odnawia się stale, zawsze. I w tym sensie Roman Dmowski, jego wizja polityczna pozostaje, tak bym to powiedział, aktualnym wyzwaniem. Aktualnym wyzwaniem do politycznych odpowiedzi. Historia żywa.